Rodzaje bezrobocia Wszelkie rozważania o bezrobociu zaczynamy od sytuacji pełnego zatrudnienia. Pełne zatrudnienie występuje, gdy wszyscy chcący i mogący pracować pracują. W sytuacji, w której pewne osoby nie pracują, mówimy o bezrobociu. Spotkać można różne definicje bezrobocia, ale generalnie o bezrobociu mówimy, jeżeli jakieś osoby mogące i chcące pracować z jakichś powodów pracy znaleźć nie mogą. Zacznijmy od tego, że nie każde bezrobocie jest zjawiskiem negatywnym. Na przykład bezrobocie frykcyjne to sytuacja, w której bezrobotni wprawdzie nie pracują, ale pracę znajdą w najbliższym okresie czasu. Ktoś, kto zwolnił się z jednej pracy, ale nie śpieszy się, bo jest pewien, że za jakiś czas zacznie nową pracę, w statystykach zostanie odnotowany jako po prostu bezrobotny. W okresie dobrej koniunktury więcej ludzi zmienia pracę, więc wzrost bezrobocia w statystykach, o ile jest to bezrobocie frykcyjne, może być zjawiskiem pozytywnym. Inny rodzaj bezrobocia to bezrobocie strukturalne. Bezrobocie strukturalne definiuje się jako sytuację, w której osoby poszukujące pracy z jakichś powodów nie są w stanie dostosować się do istniejących w gospodarce miejsc pracy. Inna teoria wyróżnia jeszcze inne bezrobocie. Bezrobocie koniunkturalne. To taki rodzaj bezrobocia, który nasila się w okresie ogólnego spadku koniunktury. Dość ciekawym rodzajem bezrobocia jest bezrobocie ukryte. Jest to sytuacja, gdzie dwie osoby lub więcej wykonują pracę, która z powodzeniem mogłaby być wykonana przez jedną osobę. W tym przypadku statystyki oczywiście nie odnotowują bezrobotnych. Takie zjawisko stwarza jednak inne problemy gospodarcze, takie jak np. obniżona wydajność pracy. W perspektywie bezrobocie ukryte może przekształcić się w bezrobocie jawne, ze wszystkimi już wtedy jawnymi konsekwencjami. Definicji bezrobocia jest wiele ekonomiści tworzą je, aby wyjaśnić różne zjawiska obserwowane w rzeczywistości. Warto przypomnieć, że wiele definicji zachodzi na siebie, czyli konkretną rzeczywistą sytuację można wytłumaczyć np. dwoma definicjami bezrobocia, powiedzmy teorią bezrobocia strukturalnego i koniunkturalnego. Bezrobocie jest niejednokrotnie dość kontrowersyjnym zagadnieniem ekonomicznym. Nawet pomiędzy uznanymi autorytetami ekonomicznymi występują spory odnośnie przyczyn i sposobów radzenia sobie z problemem bezrobocia w konkretnych sytuacjach.